Radio Stephen King to książki, komiksy, filmy, seriale, newsy, relacje i fandom. Podcast Radio SK zaprasza w każdy piątek cztery po północy. Wiadomości z martwej strefy. Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym podcaście Radio SK i kolejnych wiadomościach z Martwej Strefy. Znów bardzo, bardzo mocno opóźnionych. Nawet nie wiem, czy nie bardziej niż miesiąc temu, a wtedy zrobiłem bardzo długi wstęp, jak to mi się teraz opóźnia to wszystko. Także przejdźmy może od razu do... Sedna, bo dzisiaj będzie chyba trochę mniej tych niosów. Dzisiaj oczywiście omawiam październik 2017 roku. Zaczynamy od książek, zaczynamy od naszego podwórka. Zaczynamy tradycyjnie od kolekcji mistrza grozy. W październiku ukazały się dwa kolejne tomy. Był to tom 11, czyli Ręka mistrza, i tom 12, czyli Dolores Claiborne. Na najbliższy okres, mam nadzieję, że podcast ukazuje się jeszcze przed premierą, czyli na 22 listopada, zapowiedziane jest Pudełko z guzikami Gwendy, o którym ja mówiłem już dużo, o którym pewnie powiem w tej czy innej formie niebawem trochę więcej, gdy wreszcie przeczytam ten tekst. Natomiast dzisiaj chciałbym tylko zaznaczyć, że dopiero przypadkiem dowiedziałem się, że wersja z etui tej książki będzie tylko w świecie książki. W innych księgarniach będziemy mieli wersję bez etui. W świecie książki taką reklamę gdzieś tam skan znalazłem, tylko u nas ekskluzywne wydanie. I mamy dwie ceny: 34,90 to jest oprawa twarda i 39,90 to jest wersja z etui. 5 zł droższa. Yeah, Tutaj warto zaznaczyć też od razu, że 24 października, czyli miesiąc temu, miała miejsce premiera książki Śpiące Królewny. Mam nadzieję, że już słuchaliście podcast, w którym recenzujemy tę książkę. Jeśli nie, to usłyszycie go na dniach, bo jest już nagrany, jest już zmontowany, przy czym nie wiem, który z nich wcześniej poleci. Tutaj chciałbym zaznaczyć kilka rzeczy, które pojawiły się w październiku. Po pierwsze, wydawnictwo Pruszyński. Wyszło z bardzo ciekawą promocją. Dowiadujemy się, że jest to pierwsza oficyna w Polsce, która podpisała umowę z przewoźnikiem Polski Bus. Dzięki temu, podczas podróży, można było przeczytać fragment różnych powieści z oferty wydawcy i Pierwszą z tych ofert był właśnie fragment powieści Stevena i Owena Kingów Śpiące Królewny. Wystarczyło podczas podróży podłączyć się swoim urządzeniem mobilnym do bezpłatnego internetu w autokarze i na ekranie automatycznie pojawiał się komunikat o możliwości przeczytania pierwszego rozdziału tej książki. Dodatkowo w internecie pojawił się polski trailer, którego autorem jest ten sam człowiek, który e, odpowiedzialny jest za okładkę Śpiących Królewien. E, niezły trailer więcej nie powiem chcecie obejrzeć, ja to jest kilka sekund zaskakująco jak dla mnie pojawiła się chociaż czy ja wiem, czy to powinno mnie zaskakiwać to jest raczej tradycyjne ra, raczej standardowe zagranie że w mniej więcej w dniu premiery papierowej książki pojawia się zapowiedź audiobooka Pruszyński tak ma chyba zawsze z Kingami premierem tego audiobooka zaplanowano na 8 listopada czyli już y, ta pozycja się ukazała będą to standardowo pliki do ściągnięcia ale audiobook ukazał się też na fizycznym nośniku na dwóch płytach CD z plikami MP3 książkę przeczytał Leszek Filipowicz ja przejrzałem sobie jego dokonania na tym polu pozycje czytane przez niego, które znajdują się w audiotece i przyznam, że nie słuchałem żadnej książki w jego interpretacji Cena okładkowa tego audiobooka to jest 49,90 zł. groszy. Zapraszamy do wysłuchania książki autorstwa Stephena Kinga oraz Owena Kinga zatytułowanej Śpiące Królewny. Przełożył Tomasz Wilusz. Czyta Leszek Filipowicz. Natomiast w ostatni weekend października w Krakowie odbyły się 21. Międzynarodowe Targi Książki na których można było zdobyć kilka gadżetów, między innymi darmowe torebki reklamowe z okładką Śpiących Króle, z reklamą tej książki, które były dokładane do zakupów na stoisku Pruszyńskiego oraz pierwszy raz można było kupić limitowany wydruk ilustracji okładkowej w cenie 198 zł. Mówię pierwszy raz, ponieważ w listopadzie Wydawnictwo Pruszyńskiej i Spółka ruszyło z limitowaną sprzedażą tych plakatów na stronie swojego wydawnictwa. Limitowaną sprzedażą, ponieważ bardzo krótką. Wraz z Ryszardem Wojtyńskim, twórcą tej okładki i twórcą trailera, o czym przed chwilą mówiłem, wyprodukowano limitowaną, ograniczoną do 200 egzemplarzy serię grafik, które widzimy właśnie na tej okładce. Sprzedaż tych plakatów w promocyjnej cenie 198 zł ruszyła w poprzedni wtorek, a skończyła się w poprzedni piątek. Na stronie Pruszyńskiego, jak również na stronie stevenking.pl możecie przeczytać taki dłuższy, dwukapitowy tekst o inspiracjach, o o, o tym dlaczego wystartowano z taką sprzedażą również pojawił się filmik jakoś tak 5-6 minutowy zrobiony przez autora tej grafiki na którym on mówi o kolekcjonerstwie mówi o swoich własnych pasjach kolekcjonowania fajny, dobrze zrobiony filmik w tle mamy tę grafikę z, z przodu widzimy mówiącą głowę no i mówi sensem, mówi fajne rzeczy, mówi takie rzeczy, z którymi ja się zgadzam, przy czym no, ja nie kupiłem tej grafiki, bo pomimo tego, że ja doceniam takie rzeczy i, i, i z wszystkim tym, o czym mówił pan Ryszard, ja się zgadzam e, i jestem w stanie wspierać grafików, gdy tylko mogę. Gdy jestem na konwentach od jakiegoś czasu, e, graficy, cała grupa grafików ma swoje stoiska i ja tam kupuję bardzo dużo rzeczy, Oczywiście tylko od Mariusza Gantzla, no, ale, ale kupuję, płacę za to, doceniam jego pracę, rozumiem to, że za takie rzeczy się płaci i płacę za to chętnie, przy czym no, są to jednak mniejsze pieniądze. Tutaj pan Ryszard mówił o y, specjalnym druku, o tym jaka to jest jakość i jaki jest efekt końcowy, No, nie mam pojęcia jak to wygląda, bo nie widziałem, ale y, no, jednak 198 zł to jest dla mnie trochę za dużo. Myślę, że stówkę bym wyszarpał. Poniżej stówy to na 100% bym zapłacił, ale 200 złotych no, nie zapłacę, szczególnie, że ja wiem, jak to się skończy, że to wyląduje gdzieś w tubie, w szafie. Przecież ja mam pół szafy zawalonej tubami plakatów z ostatnich 15 lat. To nigdy, nigdzie by nie zawisło. Jestem bardzo ciekawy, jaki był odzew. Ile osób kupiło kurczę, nawet czy ktoś w ogóle to kupił. To znaczy pewnie kilka osób kupiło, ale ciekawe, czy były to jednostki, czy było to kilkanaście osób, kilkadziesiąt, czy kilkaset. No, oczywiście tego się nigdy nie dowiemy, nigdy nam o tym nikt nie powie oficjalnie, ale jestem ciekaw. Naprawdę bardzo, bardzo mnie ciekawi wynik tej akcji. Czy to był sukces, czy nie? Propozycja zrobienia okładki do powieści Stevena Kinga oczywiście nie jest niczym nowym dla mnie, bo robiłem wiele okładek. Pracowałem też w Stanach, tam też robiłem okładki do książek. Natomiast po raz pierwszy dostałem propozycję do Stephena Kinga, który jest też moim ulubionym autorem. Kimś, kogo cenię zapewne podejście do tematyki grozy i tak dalej. To też chciałem jakby przekazać w swojej pracy graficznej żeby było to w jakiś sposób spójne, a jednocześnie, żeby to było też i jakieś moje dzieło. Ok, przechodzimy jeszcze do kilku rzeczy. Otóż 25 października premierę miał Comics Creep Show, wznowienie wypuszczone przez innego wydawcy. Ja miesiąc temu o tym zapomniałem powiedzieć, ale Jerry powiedział kilka słów w swojej wstawce. Ja tego komiksu nie widziałem jeszcze na żywo, no ale dowiedziałem się, że tam drobne, e, kosmetyczne zmiany są. Trzy ilustracje z tytułami są zrobione na nowo, napisy są zrobione inaczej, tytuły są nałożone na nowo. Okładka jest nabłyszczana w Albatrosie, w, w Pruszyńskim była matowa ale podobno strony lepsze były w Pruszyńskim. W Albatrosie podobno jakoś tak mniej nasycone kolorami jest to ostatecznie. Chociaż bardzo możliwe, że coś takiego pasuje do klimatu tego komiksu. Ok, i to tyle jeśli chodzi o rynek polski. Za granicą wiemy, że następna powieść Stephena Kinga będzie nosiła tytuł Outsider. Dowiedzieliśmy się, kiedy ta powieść ukaże się w sprzedaży i będzie to 5 czerwca 2018 roku. Dowiedzieliśmy się, że ta książka w oryginale będzie liczyć 576 stron. Poznaliśmy też opis tej książki, którego ja tradycyjnie nie będę tutaj czytał. Powiem tylko taką ciekawostkę, że głównym bohaterem tej książki jest Ralph Anderson, a tak nazywał się bohater Sztormu Stulecia syn głównego bohatera, który zostaje na sam koniec uprowadzony przez Andrelinosza i ma być szkolony na jego następcę. Opis książki raczej nie pasuje do tego, by była to ta sama postać, no ale kto wie, gdzieś tam na samym początku, gdy ta książka była zapowiadana, to King chyba mówił o tym, że będziemy znali bohatera tej książki, że to będzie ktoś, kto nie jest nam obcy, ale, ale może teraz wymyślam, może mi się pomyliło, jak ktoś wie, to niech w komentarzu napisze bo ja jestem w piwnicy i nie jestem w stanie tego sprawdzić. Natomiast ja tak prywatnie od siebie powiem, że zawsze byłem zły, że King tego nie pociągnął, nie dokończył. Ponieważ uważam, że to jest postać, której historię powinniśmy gdzieś kiedyś poznać i zawsze uważałem, że Mroczna Wieża była idealnym miejscem do tego. Andreli Nosz to była postać gdzieś z jakiegoś innego wymiaru, innego świata. Jakiś potwór, jakiś ktoś, kto wielokrotnie był przyrównywany do Randala Flaga, który Kurczę, też szukał swoich następców, yy, tak można wywnioskować, no bo przecież w bastionie Randall Flagg dążył do tego, by spłodzić dziecko. I byłem autentycznie zły, pamiętam po lekturze siódmego tomu Mrocznej Wieży, że gdzieś tam nie pojawił się Ralph Anderson. Nawet wspomniany, nawet tylko gdzieś tam mimochodem yy, wspomniany, że taka postać gdzieś się znajduje. Uważam, że to było niewykorzystane, że to powinno być wykorzystane, a King nie wiem, czy o tym zapomniał, czy, czy co. No bo to jest żaden problem. Jeśli teraz Ralph Anderson wróci, to ja będę przeszczęśliwy, bo tak jak mówię, czekam na to od 1999 roku. Okej. Okay. Kończymy powoli blok książkowy. Joe Hill na koniec. Joe Hill rozpoczął promocję swojej nowej książki, zbioru czterech tekstów pod tytułem Strange Weather i w październiku w internecie odbyło się niemal godzinne spotkanie z pisarzem, podczas którego Hill przeczytał fragment opowiadania Snapshot, czy też noweli Snapshot, mówił o książce i ogólnie o swojej twórczości, a także odpowiadał na pytania fanów. Cały czas autor podpisywał też książki, które potem yy, można było kupić za 28 dolarów. Zapis z tego spotkania jest oczywiście do obejrzenia w internecie. Ok, i to by było na tyle w temacie książek. Przechodzimy do filmów. Przypominam znów, że 20 października na platformie Netflix miała miejsce premiera filmu 1922. Nie omówiliśmy go jeszcze, ale był to kolejny naprawdę bardzo dobry film. Tutaj nie będę się za dużo rozwodził, mam nadzieję, że powiem więcej w podcaście na temat tego filmu, ale byłem naprawdę zadowolony. Świetna ekranizacja i to jest droga według mnie dla przyszłych ekranizacji Kinga. Natomiast istotnym newsem października było to, że dowiedzieliśmy się trochę więcej na temat serialu Castle Rock. W październiku w Nowym Jorku odbywał się konwent, na którym zaprezentowano pierwszy trailer, teaser pierwszego sezonu serialu Castle Rock. W zasadzie to nie był pierwszy teaser, już kiedyś jeden był przedstawiający ten taki. Umysł Stephena Kinga, gdzie kamera leciała po, po tych drogach takich, yy, gdzie słyszeliśmy głosy z offu różnych bohaterów i widzieliśmy yy, nazwy miejsc, czy nazwy własne różne, a wszystko to ostatecznie zamieniło się w mapę main. Yy, tutaj mamy taki typowy teaser, w którym widzimy fragmenty serialu i ja powiem wam, że byłem rozczarowany tym teaserem. Ja sobie zdaję sprawę, czym są teasery. Że to bardzo często jest na bardzo wczesnym etapie. Mamy jakieś materiały, skleimy je, puścimy, niech się cieszą. I to bardzo często tak działa. Ale tutaj yy, ja miałem problem z odnalezieniem czegoś. W takim serialu jak Castle Rock liczę na to, że teaser pokaże mi wiecie, jakieś smaczki, którymi ja się będę jarał a on mi pokazał zlepek losowych scen, których ja nie znam nie wiem co to jest, no, tu ktoś schodzi po schodach, tu jakiś kurz, tu jakiś budynek rozwalony, nie wiem co to jest taki, taki zlepek różnych rzeczy zresztą to jest puentowane chyba nawet zdaniem że nie wiem co tutaj się wydarzyło, o ile dobrze pamiętam, do tego bardzo złe logo zapewne robocze no ale nadal bardzo złe i ja byłem rozczarowany. Uważałem, że ten teaser zrobił złą robotę, bo absolutnie nie nakręcił mnie na serial, a to jest rola teaserów. On mi trochę przypominał Pierwszy teaser siódmego epizodu Gwiezdnych Wojen, Przebudzenie Mocy, który pojawił się rok przed premierą, w grudniu. Nie wiem, czy pamiętacie, zaczynało się od takiej sceny, gdzie mamy pustynię i nagle Finn z kadru wyłania się. Z Ofu, słyszymy głos, że coś się obudziło, czy poczułeś to. I wtedy mamy właśnie taki zlepek scen. Tutaj stoją szturmowcy, tutaj BB-8 zasuwa po piasku, tutaj leci jakiś stateczek, tutaj widzimy gdzieś Rey i tak dalej, i tak dalej. No i to ludzie krytykowali i ja się zgadzam, że to nie było dobre. No to był zlepek scen nic sensownego, ale w przypadku Gwiezdnych Wojen to działało, no wiecie, widzimy wow, soku, wow, muzyka, wow, tie fighter, nie? I tak dalej, i tak dalej, wow, tutaj rozbity, to, to, co, nie, to dobra, rozbity niszczyciel, to nie w tym, to w tym lepszym teaserze. <grym> no i tutaj dostajemy coś podobnego, z zlepek scen, tylko, że nie ma efektu wow, bo te sceny nic dla nas nie znaczą. Przy czym, no, b, b, trochę mm, złagodzę na koniec swoją y, opinię, przed nagraniem dzisiaj obejrzałem to sobie jeszcze raz yy, i oglądało mi się to trochę lepiej. Nadal nie było żadnego efektu wow, ale oglądało mi się to trochę lepiej, bo za pierwszym razem naprawdę ten teaser mnie nudził. Nudził, męczył pomimo, że jest krótki i absolutnie nie zrobił swojej roboty, a wręcz przeciwnie zniechęcił mnie do tego serialu. Uważam, że sto razy lepszym teaserem był właśnie ten filmik, ta animacja podróży przez umysł Kinga zamieniająca się ostatecznie w mapę stanu main. Sto razy lepszy, to dużo bardziej nakręcało i to robiło robotę, yy, jaką powinien zrobić właśnie teaser. Yy, z konwentu dowiedzieliśmy się, że w drugim sezonie serialu zmieni się główny bohater. Poza tym już wcześniej mówiło się o tym, że twórcy chcą zrobić antologię, że ma to być kilka sezonów, gdzie każdy opowiadałby inną zamkniętą fabułę. No i yy, taki jest właśnie plan. Natomiast niespodzianką jest to, że twórcy dostali już zielone światło na kolejny, drugi sezon, pomimo tego, że pierwszy jeszcze nie miał swojej premiery, pomimo tego, że nadal trwają zdjęcia do pierwszego sezonu. Bardzo podobna informacja w przypadku serialu Pan Mercedes. Będzie drugi sezon. To jest oczywiste. Ten, ten serial okazał się sukcesem. To był bardzo dobry serial. Przy czym ja jestem pełen obaw. Bo wiecie, jakie jest moje zdanie na temat drugiego a szczególnie trzeciego tomu tej książki i po prostu no modły jakieś tutaj odprawiam, żeby twórcy nie wpadli na pomysł ekranizowania tego tom po tomie. bo dla mnie to jest niewyobrażalne. Ja nie wyobrażam sobie, by teraz nagle po tak zrobionym pierwszym sezonie za dwa lata dostać ekranizację końca warty. Nie wyobrażam sobie. To, to, to, to tak jakby nagle, nie wiem, w Grze o Tron pojawiły się samoloty, czołgi, yy, ludzie by się teleportowali, zaczęliby skakać po równoległych wymiarach. No w ogóle wejście w inną bajkę. Nie wyobrażam sobie tego. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Mam nadzieję, że twórcy yy, będą zdawać sobie te, z tego sprawę i wymyślą jakieś nowe historie, yy, które zapełnią nam kolejne sezony. Ja wiem, że to nie wróży dobrze. Ja wiem, że do tej pory, gdy były wymyślane nowe historie to wychodziło raczej źle. No ale mam nadzieję, że w tym przypadku wyjdzie dobrze. Mieli średnią książkę, zrobili z niej świetny serial. Mają u mnie kredyt zaufania. Mam nadzieję, że nie będą się brać za to naprawdę bardzo złe książki. An little vengeance. Pojawiły się też kolejne plany na kolejną ekranizację i to już powinienem chyba do ciekawostek wrzucić w ramach żartu, no bo tak jest to talizman Znowu. Jeśli śledzicie newsy Kingowe przez ostatnie nie, 30 lat, to wiecie dlaczego mówię znowu. To jest naprawdę chyba najdłużej ekranizowana książka Kinga. Poza tym bierze się za nią Josh Boone. Znowu. <laughs> o tej ekranizacji mówi się od dekad. Do niej nigdy nie doszło. Natomiast Josh Boone właśnie zabiera się za pisanie scenariusza. I być może zostanie mu też przydzielona reżyseria filmu. Ja tego po prostu nie pojmuję. Nie rozumiem. Człowiek, który zrobił chyba dwa filmy. Człowiek, któremu teraz udało się w końcu skończyć film. Zrobił New Mutants. Eee, kurczę, ja nadal nie widziałem trailera tego. Akurat jechałem na Star Force, gdy pojawił się e, trailer nowych X-Menów. Podobno horrorowy, podobno zupełnie inny, podobno e, no, robiący wrażenie i dający nadzieję na ciekawy rozwój tej marki, także no kurczę, obejrzę i zobaczę. Ale no wychodzi na to, że Josh Boone umie skończyć film i chyba umie to zrobić dobrze, ale ja przypominam, że, zresztą chyba wam nie przypomnę, bo nie jestem, nie, nie, nie wiem, czy jestem w stanie odtworzyć sobie w głowie, ile ten człowiek już ma planów na organizacji Kinga. To był bardzo fajny news ileś tam lat temu, gdy on nagle znikąd się pojawił i Opisał nam swoją historię, gdy Zagnojka wysłał książki do Kinga, wtedy King jeszcze odbierał pocztę, Poprosiła o autograf, a on mu napisał jakąś całą historię na, na jednej z książek, coś takiego było, nie pamiętam dokładnie, chyba niedawno to też przytaczałem we wiadomościach i to było bardzo fajne i to pokazywało, że mamy do czynienia z fanem, z fanem od dziecka. No ale on co chwilę ogłasza, że bierze się za kolejny film. Na pewno miał już robić Bastion, Na pewno już go zaczynał robić, a to zostało zawieszone. Na pewno miał robić Przebudzenie. Nie mamy pojęcia, co z tym filmem się teraz dzieje. Wiemy tylko, że Vincent Chong co jakiś czas publikuje grafiki koncepcyjne. Na pewno miał też robić historię Lizy. Tutaj to w ogóle nie wiemy, na czym to stanęło. Natomiast teraz wiemy, że będzie też robił Talizman. I Ciekawe, co pojawi się pierwsze. Kolejne 10 zapowiedzi kolejnych książek Kinga, które będzie przenosił na ekran? Czy może jakiś film w końcu? <grytanie> ok. Zostawiamy Josha Buna, a przechodzimy do cmentarza dla zwierzaków. Wytwórnia Paramount Pictures planuje zekranizowanie powieści, cmentarz zwierząt. Będzie to druga ekranizacja. Na stanowisku reżysera zatrudniono dwóch filmowców: Denisa. Widmera i Kevina Kolsza. Panowie pracowali już razem nad filmem Holidays, który omawialiśmy z trzymasem w grudniu zeszłego roku w podcaście na blogu Necropolitan oraz pracowali przy gwiazdy w oczach. Za scenariusz odpowiedzialny będzie Jeff Baler, który znany jest m.in. z pracy nad filmem Nocny pociąg z mięsem. Ech. No, na chwilę obecną zero komentarza z mojej strony. Jak się pojawi, to będę się cieszył. Jak się nie pojawi, to zapomnę. No, poczekajmy na jakieś kolejne konkrety. Natomiast my powoli kończymy. Tak jak powiedziałem, dzisiaj będzie ten podcast trochę krótszy z mojej strony. Na koniec jedna ciekawostka i to są znów figurki. Zimą firma Fanko wypuści kolejny zestaw figurek postaci z nowej ekranizacji książki To i będzie to dwupak zawierający Pennywise'a z balonikiem i Georgiego z łódeczką. Pierwsza figurka Georgiego wydany w ramach serii mm, Vinyl, Vinyl, nie wiem jak to się czyta. To są trochę inne figurki. One mają po 4 cale wysokości, to jest około 10 cm z kawałeczkiem a cena całego zestawu to jest 15 dolarów to wygląda fajnie, ale to są wiecie no, mimo wszystko takie figureczki jak to ma w zwyczaju fanko to nie są popy, ale to nie są też tam poważne dorosłe no, dorosłych fanów figurki nie? tak czy siak mnie się podobają mam nadzieję, że kiedyś kupię, chociaż zaległości figurkowe mam gigantyczne i to by było na dzisiaj wszystko mam nadzieję, że następne wiadomości usłyszycie dużo szybciej, ale to samo mówiłem chyba miesiąc temu znaczy wtedy nie mówiłem, mam nadzieję wtedy mówiłem to, że jako pewnik że usłyszymy się już za tydzień okej okay. Ja ze swojej strony zapraszam Was na Konglomerat. Dawno tego nie robiłem, ale kiedyś w tych listopadowych wiadomościach mówiłem o tym, że wystartuję ze świątecznymi horrorami. Jestem w trakcie oglądania, jestem w trakcie nagrywania. Ja już jestem nakręcony klimatem świątecznym. Zapraszam Was od 1 grudnia. Przez 4 tygodnie, w każdy piątek, będzie pojawiał się kolejny podcast w ramach serii Świąteczne Horrory. I w tym momencie ja żyję już tym klimatem. Zapraszam Was serdecznie już niedługo. Tymczasem dzisiaj żegnam się z Wami. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć! A, jeszcze jedno. Szymasowi głos oddaję, no przecież żarłoka musi mówić. Witam gdzie Szymas i oddaję Ci głos. Halo halo, elo, elo 320, witam wszystkich w Żarłocznym podsumowaniu YouTube'a, gdzie film po filmie omawiamy wszystko co wydarzyło się w minionym miesiącu na kanale Żarłok TV. Eee, z racji tego, iż na bieżąco niczego nie nagrywałem, to tym razem zrobię taką relację zbiorczą, no chyba, że wiadomości z Martwej Strefy się przesuną w czasie, to wtedy coś będę dokrywał, potem już na bieżąco, najświeżo, a póki co ostatnie 7 filmów. Ostatnim filmem, którego już nie omówiłem w poprzednim podsumowaniu są Hot Dogi z Burger King. Nowość. Test jedzenia. Film opublikowano 19 października. Okazało się, że Burger King wprowadził do swojej oferty, no cóż, no nazwa Burger King zobowiązuje, Hot Dogi. <gryw> Więc żarty postanowił je zrecenzować, bo od razu dostał tonę komentarzy, że o, Hot Dogi, Hot Dogi, nie, to pojechał spróbować. A że film się spodobał i Żarłok zrobił no, takiego bajta na łapki, że jak będzie dużo łapek to będzie drugi film, to od razu pojawił się 23 drugi film z tej serii Hot Dogi Premium i Barbecue z Burger King Test Jedzenia. No i co? Żarłok recenzuje sobie cztery te swoje Hot w starym stylu. To są stare testy jedzenia, jak to drzewiej bywało. Żarłok trochę powrócił do tej dawnej formuły, tylko zamiast kota... Ma psa w Matilzie. Dlaczego? No, niespodzianka, nie? Hot dogi. Hmm. Tak, no więc mamy żarty z gorących psów. Recenzję czterech tych produktów i to w sumie tyle. 26 października, więc nie całe właśnie nie całe no 3 dni później, pojawiło się kolejne wideo. Baton, musli, miodowy, kłos, test jedzenia i tutaj to w ogóle to wszystko jest króciutkie. Żarło teraz stawia na krótsze materiały, ale częściej, co w sumie myślę jest jakąś opcją, bo trafi pewnie do większej ilości osób przy podobnym nakładzie pracy. I tutaj mamy króciutką recenzję batonu, a do tego wplecione troszkę nie wiem, metakomentarza na temat Dead Can dance", co zresztą ludzie, widzę w komentarzach, pod filmem wyłapali, więc Wyszło całkiem spoko. 28 października zaś pojawił się dłuższy film trwający 10 minut tym razem. Burgery Lidl vs McDonald's czy fakt mówi całą prawdę test jedzenia. Okazuje się, że Lidl wprowadził do swojej oferty burgery, które tam w kilku placówkach w Polsce są jakoś podgrzewane, a w innych hamburgery, zburgery są sprzedawane jako no, mrożonki do podgrzania w mikrofali. No i żagrok postanowił gdzieś u siebie w Krakowie znaleźć taki produkt i wypróbować, bo w fakcie mówiono, że to jest konkurencja dla McDonald's, tam niby była jakaś recenzja, coś, nie wiem, nie szukałem tego. Jakoś, wiecie, nie jestem panem fast foodów, chyba to już wielokrotnie podkreślałem tak samo burgerów na jakąś taką większą skalę. No i żagrok postanowił skonfrontować rzeczywistość z tym, co tam mówili, w fakcie, czy to naprawdę jest takie konkurencyjne dla maka. Tylko, że dostał tego mrożonego. No i jako, że już się napalił na recenzję, to postanowił go tak zrecenzować. W sensie tak, ja nie żartuję. Żarłok w tym filmiku porównuje zimnego burgera z McDonald's z y, takim rozmrożonym burgerem z Lidla i aż mam ciary na plecach do tym myślę i się skręcam przed tym dyktafonem. Trzeba znaczy, od tego, czy to ma sens, nie? O tym sobie poczytajcie w w komentarzach, bo dużo osób ma dużo do powiedzenia tutaj. To jest, jakie to było obrzydliwe, że jak porównał mięso z burgera z Lidla do mięsa w pyzach marzonych w marketach, jak to do mnie dotarło, to... No, grubo, grubo. Ale wiecie, burgery, Lidl, McDonald's, me... Dopiero później, 31 października, pojawiło się coś naprawdę szałowego. I wcale nie mówię o tym, dlatego że wystąpiłem w tym wideo. 31 października Żagłok opublikował film Pizza Giuseppe: turecki kebab versus Jason versus Żagłok: Halloween special konfrontacja, test jedzenia. U, długi tytuł wow. Tak, 31 października poleciał film, w którym wystąpiłem. Rok temu na Heroin Special też chyba nagraliśmy specjalny odcinek, ale to było dwa lata temu, już mi się zlewa to wszystko, za dużo nagrywamy, za dużo kręcimy. Wtedy wystąpiliśmy w całą redakcją ówczesną Konglo, czyli Mando Jerry z Kuraiya. Teraz zaliczyłem duet z żarłokiem, ja jako Jason, skóra jako żarłok właśnie i, wiecie, abstrahując od samej pizzy, no myślę, że możecie to zobaczyć nawet tak, żeby się pośmiać, żeby zobaczyć, co tam wykombinowaliśmy, jak bardzo nam odbiło. No, a, a w sumie to może wam zdradzę trochę takiej mety, nie wiem, takich anegdotek od kuchni, więc jeżeli myślicie, że jedzenie, które tak ładnie wygląda na filmach musi zawsze pysznie smakować no to niekoniecznie, tutaj ta pizza my ją oceniliśmy, nie pamiętam już nawet na ile jakoś tak na średnią notę, nie? no bo ona jest taka ani to dobra, ani złe, jak na takie kupne od takie do zapchania się ale problem polegał na tym, że my jedliśmy tę pizzę po całym dniu Robienia różnych rzeczy, nagrywania też innych materiałów. O drugiej w nocy, albo i o trzeciej w nocy, jakoś między drugą a trzecią, do tego żagłok przypalił tę pizzę. Do tego jeszcze ona nam ostygła w trakcie nagrania i potem w związku z tą sceną o polewaniu keczupem moja pizza pływała w tym keczupie I kurczę, to była chyba najgorsza, ale sobie najgorsza pizza, jaką w życiu jadłem. To było tak obrzydliwe. O. no, czego się nie robi dla widzów, nie dla słuchaczy, dla, dla was wszystkich. Czego my nie robimy dla was? Jak to my się nie poświęcamy? Nie, ale naprawdę, powaga. Druga, nie wiem, trzydzieści, a wyjecie zimną, przypaloną pizzę pływającą w pikantnym keczupie Tortex. O, okropieństwo. No, ale... Ale ostatecznie film, myślę, całkiem się udał. Jeszcze na Facebooku łoka, możecie zobaczyć trailerki z przebitkami, z różnych innych rzeczy, które kręciliśmy. A w sumie to jeszcze jedną anegdotkę powiem, jak już o tym opowiadam. Gdy kręciliśmy różne takie krótkie ujęcia z Jasonem gdzieś tam przechodzącym, ja tam miałem tego pora w łapie, nie? No i w pewnym momencie przy nasypie kolejowym znaleźliśmy coś dziwnego, jakiś taki wielki kontener plastikowy, czy kontener, nie wiem jak to ująć, nie kontener, nie kanister, no coś w tym stylu, nie takie plastikowe, duże. I ja przy tym miałem przykucnąć i tym porem tam trochę pomachać, w sensie tak groźnie coś wykonać. I to było za krzakami. I w pewnym momencie przez ulicę, która biegła obok, nas przechodziło starsze małżeństwo, przechodzili w ogóle na nas, nie spojrzeli, no bo te krzaki nas zasłaniały, a zaraz za nimi szła dwójka takich młodszych gościa, czy młodszych, no takich nie wiem, pod 30 i pierwszy w ogóle przeszedł gapiąc się w chodnik, nas nie zauważył a drugi natomiast, jak nas zauważył, to aż łacina poleciała, podskoczył i zaczął piec do przodu, ale po my nic nie robiliśmy, my byliśmy schowani, więc za tymi krzakami, ale jakoś musiał tak przejść, że nas dostrzegł i wiecie nagle o, o fa I, i poszedł no więc nie robiliśmy pranka, a przypadkiem sprankowaliśmy ludzi ale dobra, koniec z tymi anegdotkami lecimy dalej już dzień później, 1 listopada widzicie, że tempo Żarłok ma niesamowite teraz. <laughs> Pojawiło się wideo Heart, Nin, Johnny Cash na cmentarzu Cover, Wszystkich Świętych Special. Tak w tym odcinku Żarłok wykonuje cover 9 Inch Nails na cmentarzu i nie recenzuje żadnego jedzenia. Tak to jest takie zupełnie osobne wideo. No i ktoś tutaj nawet zauważył Marcin H. pięć dni temu Nie interesują mnie twoje gusta muzyczne. Łapa w dół. Przypominam, że to kanał o jedzeniu, nie o refleksjach. Zawsze mnie to rozwala, nie? Jak ktoś wchodzi na twój kanał i ci mówi, co masz robić tam. Nie, to nie jest tak, że robisz to w sumie coś według swojego planu, według swojej wizji i że ktoś ci może coś poradzić, coś skrytykować, a takie wiesz, czy ja ci przypomnę, czym jest twój kanał i co masz robić. No. <śmiech> Masakra jakaś totalna. Jesus. Ludzie są straszni. Ja wam powiem, że chociaż to rzeczywiście no, nie jest recenzja jedzenia, to jakoś przez specyfikę żarło nawet tutaj pasuje. Jakoś ten kanał jest jednym wielkim performancem, więc i coś takiego się sprawdza. No i żagłok strasznie mi narzekał też na Priwie, że było za zimno, bo to się o 5.30 właśnie na cmentarzu nagrywał, że gitara mu się rozstroiła, palce zmarzły, gardło się ścisnęło, a w sumie efekt końcowy jest całkiem spoko. Wręcz nawet jakby mi tego nie powiedział, to bym stwierdził, że jest ok. Można sobie obczaić, jak ktoś lubi Johnego Casha. A drugiego listopada, dzień później, słyszycie, dzień po dniu, dzień po dniu, jedziemy, nie ma przerwy, nie ma opierdzielania się, nie ma lip. Dzień po dniu, 2 listopada, najostrzejszy burger, jalapeno z oferty McDonald's, test jedzenia, 5 minut o nowej kanapce z Maka. Ostrzegam, że ta kanapka z miniaturki to nie jest to, co Żarok będzie jadł, to trochę taki trolling, ale to się wyjaśnia na koniec filmu. W każdym razie, no jak wypada nowa kanapka z Maca? No, lepiej niż ta z Lidla, więcej nie powiem. I co, i to tyle na razie ode mnie, jeżeli nic się nie pojawi do premiery Wiadomości z Martwej Stefy, nowego na kanale, a może się pojawi, bo w sumie już prawie tydzień przerwy od ostatniego filmu, to suszymy się za miesiąc. A jeżeli coś się pojawi, to suszymy się za chwilę. Póki co, trzymajcie się ciepło, na razie, hej. Mando trochę zwlekał z wiadomościami, więc wpadłem jeszcze na chwilkę na dwa filmiki. 9 listopada na kanale pojawiło się Serce Nakielnego. Cukiernia Nakielny, Kraków Test. Tak, test jedzenia oczywiście. Żagłok postanowił wieczorową porą wybrać się do cukierni, by móc zapchać się troszkę słodyczami i wybrał m.in. Serce truskawkowo-cytrynowe z cukierni nakielny i potem je zrecenzował. Nawiązując przy okazji do matki Darena Aronowskiego. To nie brzmi najlepiej, ale tak zrobił. Natomiast już trzy dni później, 12 listopada wybrało się do Pizzy Hut. Po co? No co można ze Pizzy hut? Oczywiście skoczył tam na hot -doga. Tak, Hot dogi z menu beerfest, Pizza Hut Test. Oj tak, najpierw były hotdogi z Burger Kinga, teraz hot -dogi z pizzy Hut. Genialnie, tak. Po prostu... Super, ale o dziwo okazało się, że Żarłok trafił coś dobrego tym razem i wystawił najwyższą ocenę w historii Pizzy Hut na kanale. A za co konkretnie i dlaczego? O tym już przekonajcie się sami, a ja póki co spadam. Do następnego razu. Hej!